Dzień dobry, witamy serdecznie wszystkich naszych słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu Anusz Widelec. Anusz Widelec, z tej strony Jacek Kuchmistrz i z drugiej strony Paweł Prokopowicz. Kłaniamy się nisko, słuchajcie, dzisiaj wracamy do naszych starych wypróbowanych odcinków, takich, a, które chyba lubicie, a może i nie, jeszcze dokładnie tego nie wiemy. Odcinków mam na myśli takich, w których my jesteśmy głównymi bohaterami. Nie mamy żadnych tutaj gości tym razem. A, no i to tyle. Na rozgrzewkę mogę powiedzieć, że u nas dzisiaj jest bardzo. Był bardzo piękny dzień. U nas również wyjątkowo po, po kilku dniach deszczu. No, dzisiaj bardzo ładna pogoda. I skorzystaliśmy z tego, że poszliśmy na spacer, troszkę zaczerpnęliśmy słońca. A jak wróciliśmy do domu, to postanowiliśmy zrobić użytek z piekarnika i coś tam popichcieć. A co dzisiaj ty robiłeś? Co dzisiaj jadłeś? Ja akurat dzisiaj nic na szczęście nie musiałem robić, ponieważ to już miałem przygotowane. To, co jest naszą dewizą, którą staramy się Wam przemycić, że jeżeli poświęcasz jeden dzień czy jeden wieczór na gotowanie, to robisz to po to, żebyś później nie musiał, a, nie musiał tego czasu amarnować na jedzenie, nie, nie kupować oczywiście gotowców, tylko wyjął sobie z lodówki garczek i ja właśnie dzisiaj tak zrobiłem. Wyjąłem duży gar, z którego naczerpnąłem chochelką, sześć łyżek takich wazowych do małego garczka barszcz ukraińskiego. I dzisiaj w naszym podcaście, innymi bohaterem naszego podcastu, dzisiaj będzie właśnie barszcz ukraiński. No super, bardzo fajna zupa. Opowiadaj. No tak, w tej chwili to już jest tak, że w zasadzie większość młodych ludzi, czy w średnim wieku można powiedzieć, sięga do otwiera komputer, włącza, otwiera jakąś stronę, wyszukiwarkę i szuka sobie jakichś przepisów w internecie. I tak samo myśmy postanowili zrobić. Wprawdzie mamy jeszcze parę książek kucharskich w tradycyjnej formie, czyli papierze wydrukowanych metodą Gutenberga, ale... Zawsze jest przyjemnie podpatrzeć, co, co tam na, na dany, zadany tak. temat powiedzą strony internetowe. Ja też tak często robię i... I takiego barszczu sobie poszukałeś w internecie, rozumiem, tak? Tak, i znaleźliśmy między innymi taką stronę, gdzie było napisane o tym właśnie barszczu. barszczu. Ja tutaj tytułem wstępu przeczytam parę tutaj informacji i taki generalnie przepis, ile czego nam będzie potrzeba, a później w czasie opowiadania mhm. będę mówił, jak myśmy to zrobili. A genera no to świetnie. No, generalnie mówi się, że przyrządzenie barszczu ukraińskiego to jest wyją wyjątkowo to taka m, trudna sprawa, że to jest wyzwanie, ale ja uważam, że nie, po pierwsze. Po drugie, barsz jest bardzo smaczny, po trzecie, barsz jest bardzo zdrowy A, i mhm. pożywny. To jest jedna z nielicznych zup, które w zasadzie można jeść, no nie wiem jak ty Paweł, ale no my przeważnie jemy, a zupę, no nie mówię o barszczu, nie mówię o rosola, ale przeważnie zupę się je jakąś tam taka. kromką chleba lub bułeczką, prawda? No często tak, zależy jeszcze od, od tego jaka to jest zupa. Czasami może być jakaś z makaronem, no krupnik na przykład, no to już tam też można dać kromkę chleba, chociaż ona jest już taka syta, treściwa, ale tak, dobrze, dobrze jest przegryźć jakąś dobrą kromką razowca albo jakąś bułeczką, mhm. zdarza się tak. To człowiek jakiś się czuje taki bardziej syty, mi się wydaje, że... No zresztą wiesz, barsz ukraiński, no to Ukraina to jest podstawa chleb do wszystkiego, tak jak i Grecy, wiesz, oni nawet ziemniaki to z chlebem. No. także w oryginale na pewno ta zupa z kromką dobrego chleba występuje jestem tego pewien no i tutaj w przepisie jest napisane 50 deko buraków czerwonych i tutaj mm, podam takie rzeczy bo to troszeczkę mnie dziwi ale być może tak jest już teraz o czym mówię mówię o tym, że jest, że jest w nawiasie napisane tak, na te buraki, najlepiej drobnych odmiany czerwona kula wiesz co, ja nawet nie, wiem, że są różne odmiany ziemniaków, ale nie wiedziałem, że buraki też mają jakieś swoje odmiany znaczy przypuszczałem, ale jak się nazywają, czy coś nawet nie wiedziałem, czy nie wiem, czy jak Ty idziesz do warzywniaka, to prosisz o buraki czerwone kule? No u nas w handlu są tylko i wyłącznie buraki, po prostu jako buraki czerwone i ewentualnie do Ciebie należy decyzja, czy wybierasz z tej skrzynki buraki duże, czy średnie, czy małe, ale one są po prostu wszystkie razem wrzucone i nie ma za bardzo wyboru, tak w handlu, jeżeli chodzi o to także też nie spotkałem się, żeby było wiesz, dwa, trzy, cztery rodzaje buraków, cebuli owszem, ziemniaków też, ale, ale z burakami to po prostu są albo ich nie ma. No, no i dobrze i teraz tak, dalej, później jeszcze musimy mieć włoszczyznę, to ja później poproszę Ciebie, jak, jak do tego momentu dojdę, to poproszę Cię, żebyś przypomniał naszym słuchaczom, co to jest włoszczyzna Nas no następnie dwa, cztery, pięć ziemniaków, pół kilo pomidorów świeżych lub mrożonych, niepełną szklankę fasoli jaś lub drobniejszej, perłowej. I teraz tak, odnośnie pomidorów. Ja Ci powiem szczerze, że, że my kupujemy pomidory takie, wiesz, włoskie, z puszki. W kartonie? Nie, w puszce, w puszce, wiesz? W puszce, a w takiej jakby w takiej zalewie, a jakby te pomidory są całe, są różne rodzaje. Generalnie można kupić takie całe połówki albo tak rozdrobnione takie. Pomidory bez skórki w sosie pomidorowym, tak? Tak, we własnym sosie czy w sosie pomidorowym, mhm. tak, tak, tak. Bo ja ci powiem szczerze, że one nam e, lepiej smakują niż, e, niż te, te zimowe pomidory spod szklarni, wiesz? No to jest prawda, bo to są, to są te pomidory, które są przetworzone w kartonie albo, albo w puszce. To one są, pochodzą z pełni sezonu i to są te słodkie, takie słoneczne pomidory. I, one, i to są, wiesz, też fajne takie odmiany bez pestek. Dobra rzecz do stosowania w kuchni, my też dosyć często je stosujemy, a przede wszystkim są wygodne, bo kupujesz sobie, kładziesz w szafce wiesz, tam 4 czy 6 kartoników czy puszek, tak jak my to zazwyczaj robimy i otwierasz sobie szafkę, coś będziesz gotował, wyciągasz, masz to już pod ręką, a, a trzymaj sobie pomidory, wiesz, świeże, no to musisz je zużyć w ciągu tam, nie wiem, dwóch, trzech dni, tygodnia i tak dalej. No tak, albo krzaczek trzymasz z pomidorami. Mhm. Owszem, niezastąpione są świeże pomidory, ale tutaj, wiesz, no, poza sezonem to trudno o coś takiego, a te pomidory ze szklarni, no nie dają takiego smaku. nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. No, więc, więc my tutaj, wiesz, ja stosuję takie pomidory, następnie jest fasola, jaś, e, i tutaj, e, tu jest fajna sprawa, ja generalnie lubię, powiem szczerze, że lubię dużą fasolę, ale jak mi się czasami znudzi, albo coś mi wpadnie na pomysł, e, znaczy do głowy, to zmieniamy to, dajemy tą fasolę taką powiedzmy ciemną, taką e, ciemno, taką brązową, albo taką powiedzmy generalnie mniejszą tą e, fasolę. Mm -hmm. e, Natomiast tutaj daliśmy dużą fasolę, Jasiek. Tutaj jeszcze jest napisane 2-3 łyżki koncentratu pomidorowego. My nie, dawa, my, my nie dawaliśmy koncentratu pomidorowego. I jest jeszcze jedna rzecz napisana. E, e, koncentrat z czerwonych buraków, to też żeśmy tego nie dawali. I dalej jest 200 ml śmietany 22% lub 180 ml kremówki. My również też nie dawaliśmy tej tłustej śmietany, tylko daliśmy normalnie dwunastkę. A płaską łyżkę mąki to do tego dojdziemy, łyżeczkę masła, dwa ząbki czosku my akurat czosku nie dajemy, ponieważ Gabry się nie lubi, liść laurowy, mm -hmm. dwa ziarenka ziela angielskiego, koperek, cukier, pieprz i sól to już po prostu wiesz, to są takie wartości, Ktoś się dziwi, jak to cukier do zupy? Tak, dajemy troszeczkę, ale to są takie wiesz, małe liści na taki garnek, powiedzmy 3-litrowy, to się tam daje szczyptę, czy tam... E... Tak, to jest niuans, bo jeżeli na przykład robisz coś słodkiego, dajesz szczyptę soli, żeby podkreślić słodki smak. A jeżeli robisz zupę słoną, a dasz odrobinę cukru, to z kolei podkreślasz ten słony smak. To jest taki dziwny kontrast. Nie wiem, jak to działa, ale faktycznie sprawdza się to. Czyli dodajesz na zasadzie kontrastu odrobinę. I tutaj jeszcze, jeszcze, wiesz, co w zasadzie my teraz się już tym nie spotykamy. Ja pamiętam czasy, jeszcze jak ja byłem malutki, to rzeczywiście babcia, kupowała na przykład kaszę albo fasolę, to on, to była kupowana, wiesz, w formie takiej sypkiej, że pani w warzywniaku czy na placu brała taką metalową aluminiową chochelkę i wsypywała do papierowej torebki i w tej formie sprzedawała. I tu właśnie jest tak napisane, żeby żeby na przykład, mhm. ja to pamiętam, jak było potrawy z kaszą, żeby kaszę tam przebrać i wyjąć tam jakieś nieczystości, ale teraz to już raczej to już jest, no nie spotkałem się z tym, tą kaszę, którą my kupujemy w woreczkach lub w takich większych woreczkach, to ona jest czysta, tam nie widziałem żadnych zanieczyszczeń i tutaj jest jedna rzecz, o której Wam opowiem, ale której my nie stosujemy. Tu jest napisane, następująca sprawa jest napisana, żeby żeby to... Generalnie tak, od czego zaczynamy? Bo to, przykładowo, jeżeli robimy zupę na piątek, to już musimy mieć... Yy, w czwartek wieczorem nastawiamy. My robimy w ten sposób, że yy, powiedzmy szklankę tego, tej fasoli Jasiek yy, zalewamy wodą i odstawiamy i to sobie stoi przez całą noc. Tak, ale to to już mówiliśmy przy tym przy ciecierzycy. Ja kiedyś mówiłem, że fasola i wszelkiego rodzaju groszki, fasole to trzeba przez noc namoczyć, żeby na drugi dzień je gotować i używać. Tak jest, tylko że tutaj wiesz, tutaj Paweł jest napisany, żeby to, ja też pamiętam, e, rzeczywiście przypominam sobie teraz, ja też o tym mówiłem, było napisane, żeby zalać wrzątkiem, ale myśmy to Aha. zrobili i to wcale nie, nie pomogło, czy nie spowodowało, że to było, wiesz, szybciej było takie jakieś te... Natomiast tu jest uwaga taka zrobiona, że e, żeby tak jak powiedziałem, te ziarna e, w, zalać wrzątkiem, poczekać aż e, wystygnie, i gdy woda wystygnie, należy ją wylać, ale mówi o tym, że babcie czytały o tym, czy, czy pisano w tych książkach pisanych, drukowanych metodą Gutenberga, żeby nie odlewać tej wody, bo się traci witaminy, ale tutaj, tutaj autor pisze, żeby to zrobić, z tego względu, że wprawdzie coś za coś, bo razem z, ale razem z witaminami, zostają również wypłukane takie te środki, powodujące substancje wzdymające, które są mm -hmm. zawarte w ziarnach, prawda? Ale my, no my się tego nie boimy. No jakoś ja Ci powiem szczerze, że moim zdaniem tej fasoli nie jest tak dużo żeby to miało jakieś skutki takie, żebyśmy mieli jakieś tam wzdęcia brzucha, czy coś w tym stylu, czy za chwilę się wychodzić do, do, do toalety, prawda? Ale okej, okay, Tak, aczkolwiek są osoby, które, które po prostu nie, nie przepadają za fasolą, bo jednak to działa nie za dobrze na ich układ trawienny i faktycznie cierpią z tego powodu. Są a, widzisz, takie osoby. A widzisz, no to tak, no to one raczej powiedzmy powinny sobie robić ten barszcz, Ukraiński, ale bez tej fasoli. Tylko, że wtedy już nie wiem, czy to będzie się nazywało barszem ukraińskim. Mhm. No dobra, nieważne. Ok, w porządku. Mamy nastawione tą, mamy nastawione tę hmm, a, tego Jaśka. on się tam namoczył i na drugi dzień po południu wróciliśmy z pracy. I obieramy, e, obieramy marchewkę, e, obieramy te buraki, obieramy tego pora jednego. I ćwiartkę tego selera to jest taki, wiesz... Powiedzmy tak, ja, ja mówiłem tutaj o tej Włoszczyźnie, prawda? I przypomnij, co wchodzi w skład Włoszczyzny, Paweł. No właśnie to, o czym powiedziałeś. No właśnie. Czyli, czyli u nas najczęściej w handlu można dostać gotową taką tackę, gdzie masz kawałeczek e, główki kapusty, ale to nie jest konieczne. Masz kawałek e, pietruszki, masz kawałek pora, masz cebulę, e, pietruszkę, marchewkę, seller, No i to wszystko. I kawałek zieleniny. Najczęściej jest to natka z pietruszki. Do tego jeszcze można, jeżeli robisz wywar taki warzywny, to można dodać bukiet garni, czyli zrobić sobie taką właśnie... E, niektórzy to tak robią w ten sposób, że nitką sobie związują. I tam dają tak. Natkę z pietruszki, liś laurowy, Dobrze, ale powiedz mi dlaczego, w jakim to się celu robi? Żeby zaromatyzować sobie właśnie ten swój wywar. Okej, okay, no dobra, no to byśmy zrobili to inaczej. To, to właśnie tą włoszczyznę, o której Paweł mówi, czyli tę ten ćwiartkę, ten kawałek tej kapustki, te trzy marchewki, jedną pietruszkę, to wszystko przepuściłem sobie przez maszynkę do, do warzyw, albo inaczej na tarce, można było zetrzeć, i to mhm. wszystko wsypuję do garka, tego pora też tnę już ręcznie nożem tnę na cztery części wzdłuż i później w poprzek. Cebulę kroję drobną w kostkę i ją podsmażam proszę pana na oleju rzepakowym. podsmażoną dodaję do tych warzyw. Te warzywa zalewam dwoma litrami zimnej wody. Zapalam gaz i to się wszystko podgrzewa. I później dodaję tą, tą cebulę, prawda? Czyli, czyli przypomnę jeszcze raz: szatkuję, tak, buraki, te warzywa z, tego, z tej włoszczyzny, czyli trzy powiedzmy no, trzy, akurat konkretnie to było tak, trzy marchewki, jedną pietruszkę, ćwiartkę selera ćwiartkę selera w wielkości powiedzmy takiej dużej pięści mężczyzny, i, i tą ćwiartkę małej główki kapusty. To wszystko jest zszatkowane dogarka pokrojony w cztery i w poprzek, dogarka, cebula w drobną kostkę przysmażona, dogarka i Gawrysia jeszcze daje, czy my dajemy jeszcze dwie łyżki masła, żeby był ten tłuszcz, żeby te witaminy nam zostały przyswojone przez, nas, przez nasz organizm, proszę pana. Mhm, Bardzo dobrze. No i też smak troszeczkę tak podkreśla, bo... Mhm. Powiem Ci, że odrobina tłuszczu, w, w zupie czy też w innej potrawie, powoduje, że niektóre te substancje smakowe się rozpuszczają właśnie w tłuszczu. I tutaj no, podkreśla to smak. Mhm. A nuż widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. No, i następnie, wiesz, i następnie to się nam troszeczkę tak podgotowuje. Następnie, wiesz, w teraz tak, następnie w tym czasie jak tu nam się to będzie podkotowywać lekko albo inaczej, może inaczej powiem w tym samym czasie albo nawet przed tym przystąpieniem do szatkowania tych warzyw zapalam gaz pod tym garkiem w którym mączyła się fasola Moczył się ten jasiek z tego względu, że on będzie się dosyć długo gotował, i to jest tutaj, nie można podać konkretnie czasu, powiedzmy 35 minut, 45 minut, godzina, godzina 15. Z tego względu, że nie, nie wiemy konkretnie, jaką mamy. Niektórzy wiedzą, powiedzmy Andrzej Famielec na pewno będzie wiedział i Ty możesz też wiedzieć. Mam na myśli, jak stara jest, albo jak młoda jest, ta, jest ten Jasiek, ta Fasola. Jeżeli to będzie. Powiedzmy, z tegoroczna fasola to ona będzie szybciej i doprowadzimy ją do miękkości. Jeżeli to będzie zeszłorocznych zbiorów, no to niestety ten proces się nam wydłuży, prawda, wydłuży gotowania tych tej fasoli. Gotujemy fasolę, doprowadzamy ją do miękkości. W międzyczasie tam warzywa się i cebula się już smaży. Dodajemy a następnie pomidory, proszę pana, kroję w drobną kroje w kostkę. A, i tutaj było napisane, żeby je tam poddusić czy coś, ale ja jej nie duszę, tylko ja je normalnie daję do... wkładam je normalnie do garka, prawda? I bo, to i tak, bo ta zupa się i tak jeszcze będzie długo gotować, także tutaj e, nie ma jakiegoś e, problemu, czy nie ma jakiegoś problemu, że to, że to się jakoś tam nie, nie, nie połączy, czy tam jakoś nie zespoli. W smaku wspólnym, obrane ziemniaki, proszę pana, pokrojone w kostkę, a mniej więcej... A, jak już to w sumie nie, nie wiem, jak to powiedzieć, jak to podpowiedzieć, ale a powiedzmy, gdzieś w połowie gotowania, no, po, tych, po, tych, powiedzmy, po tych 30 minutach, dodajemy te ziemniaki, wiedząc o tym, że pamiętając o tym, że ziemniak się gotuje. Powiedzmy, stary ziemniak gotuje się około 45 minut, więc mniej więcej musimy sobie tak to wycyrklować. Ja proponuję na początek, żeby powiedzmy w połowie gotowania, prawda? czyli po pół godzinie e, musimy sobie wycerzować, po pół godzinie dodać te ziemniaki, e, żeby one doszły i już zupa była gotowa. prawda? No i oczywiście ten liś laurowy, cztery ziarka ziela angielskiego. Na samym końcu, albo na talerzu, albo na samym końcu dajemy koperek. I, w, i po dodaniu wszystkich słodników, dopiero wtedy gabrysia pieprzy i soli to, Dodaję pieprzu powiedzmy będzie ładnie brzmiało Dodaję pieprzu i soli no i w zasadzie W zasadzie To już będzie nam To już będzie już gotowa nam nasza zupa Dodajemy oczywiście później już dodajemy się. tą fasolę mieszamy, lekko próbujemy i mówimy ojejku jakie to jest dobre dlaczego ja wcześniej nie robiłam czy nie robiłem takiego barszu tylko kupowałem gotowca. Bardzo dobra zupa, A z tym zabielaniem, co tam Aha, było dalej no, na no, dzięki bardzo. Tak, dzięki za przeponienie. Tak, oczywiście. I teraz zabielanie. Robimy tak po prostu, słuchajcie, no, nie można zrobić w ten sposób, żeby wziąć łyżką, czy zdjąć ten plastik z tego, plastik z kubeczka i, i wlać tą śmietanę, bo ona może nam się zważyć. Choć podobno jak jest prawdziwa śmietana, to tak. się nie waży, ale no... No ale są metody, żeby uniknąć oczywiście, tego. I co, co robisz? Oczywiście. Czy solisz ją, hartujesz? Jak, jak to, właśnie jak to robisz opowę? Ja robię to w ten sposób, proszę pana, że do chochelki, którą nabiorę, połowę chochelki, której nabiorę tej gorącej zupy, daję łyżeczkę tej śmietany i rozpuszczam tą śmietanę w tej chochelce gorącej zupy i w ten sposób, jakby ją hartuję. Później dodaję jeszcze jedną łyżeczkę. I to wymieszam i wtedy delikatnie z tą chochlę w, w, wkładam do garka, zanurzam i e, psz, tak zamieszam i, i już mam e, już mam warszcz zabielony, proszę Pana. Mhm, ale można też ewentualnie, zwłaszcza jak robisz większą ilość, to można zrobić to w ten sposób, że bierzesz do miseczki, sobie wlewasz śmietanę, solisz ją, to też powoduje, że ona nam się nie zważy i wtedy odrobinę tej ciepłej zupy dodajesz właśnie po łyżeczce do śmietany i mieszasz i dodajesz znowu odrobinę tej zupy i mieszasz i wtedy powstaje Ci taka no, letnia zawiesina tej śmietany z zupą i wtedy to dolewasz do garnka już głównego mm -hmm, mm -hmm. podobna metoda ale odrobina soli też powoduje to, że właśnie jakby ta śmietana się nie, nie powinna nam zważyć można też, wiesz, jeżeli ktoś nie lubi śmietany, nie używa, to można w... zrobić taką wersję zastępczą i użyć odrobiny jogurtu naturalnego, który też może no, tutaj zastąpić nam śmietanę. Tak, i tutaj jeszcze i teraz tak, i to w zasadzie już zupa jest, i yy, zupa jest yy, gotowa. No z tych przy przy Gotoma. przypraw oczywiście jeszcze odrobinę dajemy cukru, prawda? Także o tym też to już mówiłem na samym początku, ale przypominam na wszelki wypadek. Tak. To już I było. tutaj w przepisie było napisane, wiesz, że. Że kiedy warzywa będą miękkie, czy my widzę po kwadransie, potem wyłów z garka widelcem łóżeczką cezakową, wygotowaną zieleninę i zanim ją wyrzucisz, wyciśnij z niej aromatyczne. Soki, No i w zasadzie, no rzeczywiście, i rzeczywiście to byłby taki barsz, taki wiesz płynny, tylko z tymi ziemniakami, ale my tego nie wyrzucamy, ja, ja zdaję sobie sprawę, że może rzeczywiście z tych, z tych warzyw to wszystko przeszło do tej, wiesz, do tego roztworu wodnego, tej zupy, ale powiem Ci szczerze, że ja lubię czas, ja lubię jak powiedzmy, no wyjątkiem jest zupa krem, prawda? ale ja lubię, powiedzmy, jeść zupę i coś tam od czasu do czasu przegryźć, pogryźć w tej zupie, wiesz? Nie, no to zły barsz ukraiński to polega na tym, że tam sobie złowisz kawałeczek buraczka, kawałeczek ziemniaka, y, złowisz sobie tą fasolę, y, że to coś tam pływa i to, jest, i to jest, wiesz, fajna sprawa. Dodatkowo też można, tak jak to barsz często występuje, można dodać sobie jajko na twardo, jeżeli lubisz. Mm -hmm. No i co? I później ten nalewamy, na, dolew nalewamy do talerza Natkę, piet... natkę, czego to natkę się daje? Natkę pietruszki. Światkasz, posypujesz, podajesz i mówisz smacznego. No i to wszystko. Mhm. No i bardzo fajnie, także zupa świetna. Tym bardziej, że teraz jest jesień i dobrze jest zaczynać posiłek od, od właśnie jakiejś takiej zupy, która nas troszeczkę rozgrzeje. O tym mówiliśmy już wcześniej, że zupy warto jeść, także to jest jedna z zup, którą polecamy. Ja też barsz. Ukraiński bardzo lubię. Także dziewczyny, żony, młode żony, jeżeli kochacie swoich chłopaków, kochacie swoich mężów, zróbcie im taki barsz ukraiński. Mhm. Dziękujemy serdecznie. Chyba wszystko na temat tej zupy. Komentujcie, czy robicie taką zupę, czy przepis Wam się podobał, a wkrótce obiecujemy, że będzie odcinek na temat krupniku. Również bardzo dobrej zupy. Panuż Widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci. No dobra. To wszystko w tym odcinku, zatem dziękujemy serdecznie i żegnamy się z Wami. Z tej strony Paweł Prokopowicz, a po drugiej stronie Jacek. Jacek kuchmi kłaniam się nisko. Do usłyszenia. Cześć.